A dzisiaj znów opowiem wam o e, pewnej dawce moich seriali. Będzie to osiemnasta część cyklu podcastów, które sobie kiedyś tam roboczo nazwałem Moje Seriale. I dzisiaj znów skupię się na sezonie 2016-2017. I na pierwszy rzut bierzemy długi serial, który leciał przez cały sezon. Serial, o którym ja powiedziałem już dosyć dużo w jednym z wakacyjnych podcastów. Mówię tutaj o teorii wielkiego podrywu, czyli Big Bang Theory. This fall the Big Bang Theory moves to Mondays with a brand new season. Can you repeat that? You're breaking up. This fall the Big Bang Theory moves to Mondays. Sorry, I didn't get that. The Big Bang Theory is moving to Mondays. What? Tak jak powiedziałem, no ja już przedstawiłem swoje zdanie na temat tego serialu. Opowiedziałem, jak długo go oglądam, dlaczego go oglądam i co o tym myślę. Eee, no, bo to mamy teraz już dziesiąty sezon sitcomu No wiemy co się dzieje z sitcomu które doczekały 10 sezonów i ten serial krytykowany jest już od, e, od lat. E, jednak pomimo to, no, bił rekordy oglądalności, dopiero chyba właśnie dziesiąty sezon przestał te rekordy bić. E, ja powiedziałem dużo na ten temat w jednym ze starych podcastów, sobie kliknijcie w tak i na pewno do niego traficie, jeśli was to interesuje. Mówiłem o tym, że ten serial się bardzo zmienił, no, to jest oczywiste Tego typu seriale się zmieniają, szczególnie sitcomy, które nie jadą cały czas na mm, tym samym schemacie. A, a ja takie bardzo lubię sitcomy, które jadą cały czas na takim samym schemacie, a tych, które nie jadą, a, a właśnie powinny, no bo moim zdaniem y, Teoria Wielkiego Podrywu jest takim serialem, która powinna jechać na tym samym schemacie, a nie rozwijać tam bohaterów. No właśnie dlatego y, te sezony są... Znaczy idą w coraz takich niekoniecznie lubianych przez oryginalny target kierunkach. No bo o tym mówiłem, ten serial się zmienił, poszedł bardzo mocno w związki międzyludzkie, poszedł bardzo mocno właśnie w relacje kobieta-mężczyzna, w śluby, no i również w dzieci. Ja o tym mówiłem już dawno temu, że w momencie, gdy w tym serialu pojawi się dziecko, to pewnie dla mnie będzie koniec tego serialu, no i w dziesiątym sezonie to dziecko się pojawi. Pojawiło, bardzo szybko zresztą. Przy czym akurat, akurat wydaje mi się, że to jest najmniejszy problem tego sezonu ostatecznie, bo e, matka dziecka zeszła na dalszy plan i żarty z nią trochę się zmieniły. Dzięki Bogu, bo, bo to, to był najgorszy punkt, jeden z najgorszych tego serialu. E, ojciec dziecka, czyli Howard. E, kurczę, no mi się podobają teraz te nowe żarty z nim. On jest trochę inną postacią, ale on był taką przerysowaną postacią, taką... E, e. Taką wręcz do granic obrzydliwości nieraz, te jego próby przespania się z kimkolwiek, te jego próby podrywu i, i, i to, co scenarzyści wymyślali z tą postacią, no to było śmieszne, ale takie trochę trochę za mocno przerysowane, natomiast teraz on jest taką postacią, której ja lubię w komediach, taki milczący, siedzący, patrzący na tych ludzi i komentujący jednym zdaniem. To bardzo często widzowie określają to, że temu aktorowi już się nie chce grać, a, a mnie to zawsze bawi, jeśli to jest dobrze zrobione. I Howard akurat bardzo mi się podoba w tym nowym sezonie. Natomiast... Ja mówiłem, kurczę, w ogóle w dygresję wszedłem bardzo długą, bo zacząłem od tego, że w poprzednim podcaście mówiłem o tym, że ten serial się zmienił i trzeba to zaakceptować. Wielu widzów tego nie akceptuje, stąd cały czas mamy po każdym odcinku w internecie mnóstwo recenzji, wiecie, 2 na 10, 2 na 10, beznadzieja, beznadzieja i tak dalej, nie? No. Trzeba było to zaakceptować, albo po prostu sobie odpuścić serial, albo po co się męczyć. Ja to w pewnym sensie zaakceptowałem i nadal bawiłem się na tym serialu dobrze, ale przyznam, że dziesiąty sezon już mnie wymęczył. On miał bardzo ciężki początek i to naprawdę taki, taki ekstremalnie ciężki. Ja pamiętam, że pięć pierwszych odcinków ja oglądałem i nawet kącik ust mi nie drgnął. Spędzałem 20 minut nad odcinkiem, patrzałem w ekran i zastanawiałem się, co ja robię ze swoim życiem, po co ja na to patrzę, o co chodzi. Przecież tu nie ma cholera nic śmiesznego. Potem to trochę zaskoczyło, tradycyjnie tam żarty lepsze lub gorsze, w większości gorsze, ale ja oglądam bardzo mało sitcomów, w zasadzie w ogóle nie oglądam sitcomów i to, i to był taki, ta, nadal jest taki jedyny sitcom, który mimo wszystko dostarcza mi jakieś tam dawki przyjemności. Czego ja nie lubię w tym serialu i to też było w pierwszych odcinkach zbyt mocno eksponowane. Ja strasznie nie lubię, jak... Możliwe, że o tym mówiłem już w poprzednim podcaście, nie pamiętam, najwyżej się powtórzę. Strasznie nie lubię, jak oni tutaj y, wprowadzają jakieś dramaty z dzieciństwa. To nie jest tego typu serial. Kurczę, no wielu nerdów... Y, źle wspomina, nie wiem, podstawówkę, gdy gdy byli jako, jakoś tam odrzuceni, bici, czy, czy na marginesie yy, ówczesnego społeczeństwa. Yy, no akurat jeszcze z tego, jak sobie żartują, to ok, ale tutaj bardzo często żartują z yy, takich dramatów rodzinnych yy, w dzieciństwie, że ojciec krzyczał na mamę, że oni tam yy, w domu rodzice się bili albo coś, to, to tak nie pasuje do tej komedii i to jest tak źle zrobione i na przykład na początku tego dziesiątego sezonu wyjaśnili głównie główny żart tego e, serialu, gdy m, Sheldon puka trzy razy, zawsze puka trzy razy i mówi imię. I to, to na początku było śmieszne, potem stało się wyśmiewane też przez inne postaci. To taki, taki żart e, w zasadzie całego serialu, a oni tutaj dali mu podbudowę i wyjaśnili dlaczego on to robi, że to ma związek z tym, że on e, pukał do rodziców i zawsze pukał trzy razy, żeby na pewno go usłyszeli. Tam dołożyli taki dramat e, rodzinny, d, d, d, aż dokładnie nie pamiętam, co to było, bo trochę to starałem się wyprzeć, bo strasznie mi to e, zepsuło ten żart. No, ja nie potrafię się śmiać, jak dostaję dramatyczną podbudowę nagle do takiego żartu. I naprawdę pamiętam, przez te pierwsze pięć odcinków oglądałem te, ten serial i czułem się dziwacznie bo wiecie, mieliśmy te śmiechy sitcomowe w absurdalnych sytuacjach ja słucham o dramacie dziecka a, a cały czas mam śmiechy podłożone jak to w sitcomach I, no, ten sezon niestety nie przypominam sobie, żeby w którymś momencie zaskoczył tak na dobre żeby, było, żeby były jakieś odcinki, które naprawdę zapadły mi w pamięć że, że były fajne, śmieszne i takie w duchu całego serialu, niestety i kończąc już moje gadanie o tym serialu, no to ja mam jeszcze takie kilka prywatnych zastrzeżeń, bo tutaj przez pewien czas miałem wrażenie, że twórcy starali się nadążać za tym, co dzieje się w rzeczywistym świecie. Czyli na przykład na półkach zawsze były komiksy nowe. Jeśli tam, nie wiem, w Marvelu czy w DC był jakiś event, to widzieliśmy te okładki, one się tam gdzieś przewijały. To, to cały czas miało związek z rzeczywistością. Wychodziły wychodziło jakieś nowe komiksy, my je widzieliśmy. A tego już nie ma w tym serialu. W zasadzie prawie w ogóle. I to pokazuje że ten serial nawet przestał się starać uderzać w ten oryginalny target, bo wydaje mi się, że wszyscy widzowie yy, mojego pokroju bardzo często rozglądają się, gdy ci bohaterowie są w sklepie z komiksami. Ja to często nawet pauzuję i sobie patrzę, co tam gdzie leży, czy znajdę jakieś okładki, które znam, komiksów, które czytam i tak dalej, i tak dalej. No i to było fajne, bo takie rzeczy się znajdywało. A teraz tego nie ma. Na przykład ja na to zawsze zwracam uwagę, bo ja staram się w filmach wyszukiwać kingowe nawiązania. Więc jak gdzieś znajdę komiks kingowy, no to się cholernie cieszę. I tutaj pamiętam pierwszy raz chyba w ósmym albo w siódmym sezonie na stole w jednym z mieszkań leżał amerykański wampir. Tom siódmy, no to to już nie Stephen King, ale zawsze jakaś tam pochodna Kinga. Bardzo się ucieszyłem, leży amerykański wampir, to był wtedy nowy komiks, e, więc, więc frajda, tylko problem w tym, że ten amerykański wampir od tamtego sezonu na, na tym stole po prostu leży i co więcej, nie leży tylko na stole w tym jednym mieszkaniu, ale zmienia mieszkania. Oni mają kilka komiksów, które po prostu wyrzucają na stół, także niby one sobie tam leżą i i niby ci bohaterowie to czytają. I to jest taki drobiazg, to jest taka pierdoła, ale jak dla mnie to szalenie mocno pokazuje, że tam już się nikomu nie chce nawet udawać, że to jest taki serial dla nerdów, dla geeków komiksowych i, i, i tak dalej. Zresztą Kolejna taka mała szpileczka, w jednym odcinku Sheldon podaje komuś kawę i kładzie ją na komiksie, który leży na stół. No to moim zdaniem już całkowicie w ogóle zmienia charakter tej postaci, naprawdę, taka mała pierdoła. Bo no, żaden czytelnik komiksu czegoś takiego nie zrobi i to pokazuje, że tutaj nawet się o takie szczegóły drobne nie starają. To możecie teraz powiedzieć, że się czepiam, ale dla mnie właśnie to wypacza trochę to, czym był ten serial na samym początku. Na przykład tutaj mamy odcinek o Comic konie w dziesiątym sezonie i jego puenta, jego zakończenie też jest smutne, bo oni ostatecznie stwierdzają, że a oni na ten Comic Con nie pojadą, bo już są starzy, już mają żony, dzieci i jednak im się nie chce. No kurczę, przez dziesięć sezonów to było dla nich święto, a teraz nagle, bo im się nie chce, to jest coś takiego, czego ja w życiu nienawidzę, gdy yy, przyjaciele, z którymi, nie wiem, jeździłem na konwenty, nagle mają dziecko i nagle mówią, że a nie, wiesz co, stary, mi się już nie chce. Ja już jestem za stary, ja już jestem za dorosły na no to, ja już jestem głową rodziny. No ja też jestem głową rodziny, a jeżdżę. Nie tyle co kiedyś, ale na, na najważniejsze punkty, jeśli mogę się wyrywać, to się wyrywam i, i nadal w tym świecie żyję. I jeśli oglądam serial, marnuję swój kurde czas gikowski na oglądanie serialu o Gikach i, i tutaj mi serwują takimi rzeczami, to... To coś jest nie tak moim zdaniem. A trzecia taka szpila, którą jeszcze wbiję, w tym serialu mieliśmy cameo Christophera Lloyda. Uwielbiam tego aktora. Ja jestem ogromnym fanem powrotu do przyszłości. Jak w dzieciństwie obejrzałem powrót do przyszłości, to do dzisiaj jest to... No, Gwiezdne Wojny są moim najbardziej ulubionym filmem. Powrót do przyszłości jest zaraz za nimi. I ja miałem taki okres w życiu, że w ogóle zbierałem wszystkie możliwe filmy, wtedy jeszcze nie było internetu, więc to wcale nie było takie łatwe odszukać filmy z aktorami, którzy grali w powrocie do przyszłości. Nie tylko główne role, również drugoplanowe. Więc tych występów Michaela J. Foxa czy Christophera Lloyda widziałem mnóstwo. No, w ostatnim czasie to się zrobiło popularne, trochę przez rok 2015 pewnie, ale Christopher Lloyd zaliczył kilka takich występów gościnnych w różnych produkcjach. Ja nie widziałem oczywiście wszystkich, widziałem kilka i te kilka, które widziałem były wszystkie tysiąc razy lepsze, no bo wydaje mi się, że gdyby to było na etapie piątego, czwartego, trzeciego, drugiego, pierwszego czy nawet pewnie tam, nie wiem, siódmego sezonu, Christopher Lloyd zagrałby Christophera Lloyda albo nawet doktora Brauna, ale byłoby to mocno pojechane w tym kierunku, natomiast tutaj Christopher Lloyd gra bezdomnego, po prostu bezdomnego. Dla bohaterów on jest też bezdomnym, jakimś menelem, któremu Sheldon wynajmuje mieszkanie i wszystkie żarty są na poziomie wiecie, menela wynajmującego mieszkanie, który śpi na kanapie zjada ich jedzenie i tak dalej, i tak dalej no to jest jak dla mnie ostateczny gwóźdź do trumny pokazujący, że ten serial w tym momencie faktycznie poszedł już nie w tym kierunku co trzeba i to już absolutnie nie jest to, czym ten serial powinien być zapewne będę oglądał sezon kolejny sezon jedenasty bo to jest tylko 20 minut tygodniowo chociaż w tym roku ja robiłem sobie duże zaległości i oglądałem ten serial partiami nie chciało mi się do niego wracać także zobaczymy ale to nie jest to jeszcze aż taki zawód żebym przestał to oglądać także myślę, że 20 minut tygodniowo to sobie poświęcę jeszcze na to Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast drugi serial, który dzisiaj omówię, to jest całkowite przeciwieństwo i, i tematyczne i poziom tego serialu to jest zupełnie co innego, a będę mówił o Better Call Saul o trzecim sezonie e, teoretycznie spin-offa do serialu e, Breaking Bad. like you you think you're so damn smart. You think you don't have to play straight with anybody. The wheel is gonna turn. It always does. It's Chuck bamboozled me. Again. It's your word against mine. Don't think I'll ever forget what happened here today. You will pay. You need me. I'm not gonna let you fight this on your own. No! I will fix this. Myself, me, Jimmy McGill. Our family for nothing. You have me now. You got some real James Bond stuff in here. This car doesn't have an ejector seat, does it? I got a good feeling about this. Here's my ride. Mówię teoretycznie, no bo ten serial wystartował jako spin-off, jako serial z bohaterami z Breaking Bad i, no i nadal to się na tej, na tej nucie gra, nadal tutaj mamy mnóstwo nawiązań, których ja pewnie w, w wielu momentach nawet nie wyłapuję, bo ja Breaking Bad oglądałem, gdy moja córka miała kolkę i trzeba ją było wieczorami nosić i... Obejrzałem cztery sezony, tam nie wiem, w ciągu tygodnia czy dwóch, a tylko ten ostatni sezon 5B oglądałem na bieżąco, także no takie hurtowe oglądanie seriali sprawia, że się dużo szczegółów zapomina i jestem przekonany, że bardzo dużo nawiązań tutaj nie wyłapuje, ale te kilka, które wyłapuję, już sprawiałem, że mam banana na twarzy, ale powiedziałem teoretycznie spin bo ja już to podkreślałem, omawiając drugi sezon, że ten serial jest autonomicznym tworem. To jest bardzo rzadki przypadek czegoś, co powstało na zasadzie odcinania kuponów od e, sukcesu i stało się mega sukcesem. Ten serial jest kapitalny sam w sobie. Gdyby nie było Breaking Bad, ten serial nadal oglądałoby się kapitalnie. To jest niesamowicie dobry serial. W, w moim odczuciu e, ten trzeci sezon był... Chyba najlepszym serialem, jaki w tym sezonie oglądałem. I jednocześnie trzeci sezon był chyba najlepszym sezonem tego serialu, a ja rozpływałem się w zachwytach już omawiając drugi sezon, no to e, jakość jak na razie idzie w górę cały czas. I co mieliśmy w tym sezonie? Przypominam, że drugi sezon skończył się takim trochę hamskim cliffhangerem. Ja chwaliłem cały serial, ale ostatnią scenę trochę krytykowałem, która według mnie była taka trochę z dupy, gdzie brat Jimmy'ego, głównego bohatera, nagrywa go na dyktafon, gdy ten przyznaje się w mieszkaniu do popełnienia przestępstwa. No, to było od początku oczywiste, że znaczy od początku było to trochę z dupy, no bo tej taśmy nie dało się użyć jako żaden dowód w żadnym sądzie, bo chociażby okoliczności w jakich ta rozmowa została przeprowadzona no, przekreślały to jako jakiekolwiek zeznanie. I bardzo mi się podobało, że tutaj już w pierwszym odcinku trzeciego sezonu bohaterowie sami to poruszają, sami mówią, że, że, że to jest żaden dowód i, i że w zasadzie tego nawet nie mogą nigdzie użyć. E, sami to zauważają bardzo dobrze, że nie poszliśmy w jakichś tam fantastycznych kierunkach, ale cały ten wątek brata czaka, e, zresztą kapitalna rola faceta, który grał e, Morisa w Archiwum X, Strasznie lubiłem tego aktora w Mix, Mix i tutaj gra zupełnie inną rolę, a tylko potwierdza to, że jest tak kapitalnym aktorem. I cały wątek czeka właśnie zapoczątkowany tym nagraniem, to znaczy zapoczątkowany tak naprawdę y, tym przestępstwem, którego dopuścił się y, Jimmy w drugim sezonie, no ale y, dalej już szliśmy przez nagranie i wszystko to, co mamy w trzecim sezonie jest rewelacyjne, jest kapitalne. To, w jaki sposób wykorzystują nagranie, żeby pogrążyć Jimmy'ego, to w jaki sposób Jimmy odbija się i ostatecznie pogrąża Czaka. Tutaj ten cały wątek ma tak jakby dwa punkty kulminacyjne. Właśnie pierwszy jest na półmetku w połowie sezonu, gdy... Mamy cały odcinek taki trochę prawniczy na sali sądowej, gdzie jest przesłuchanie przez komisję dyscyplinarną i to, jak, on, jak ten odcinek jest poprowadzony, to jak ostatecznie on dochodzi do finału, to jest po prostu mistrzostwo świata. I, I kończymy ten odcinek po prostu ze szczęką na podłodze. On jest rewelacyjny. I teoretycznie on kończy wątek właśnie braci Jimiego i Chucka, ale tylko i wyłącznie teoretycznie, bo dalej ten wątek czaka jest prowadzony, upadek czeka jego, jego pogrążanie się coraz bardziej. Ostatecznie to, to idzie taką fajną falą, bo on ostatecznie podnosi się, zdrowieje w pewnym sensie, zaczyna odbudowywać y, swoje życie, ale tam kilka szpilek wbitych w ten balonik no, dość skutecznie działa na niego i finał sezonu, finał, ostatni odcinek, ale mówię na razie o wątku Czaka no doskonale depcze to wszystko, co zostało wypracowane w, w pewnym sensie my już mogliśmy mieć jakąś wizję że to pójdzie w jakimś kierunku, a tutaj jeden odcinek tak naprawdę rozkłada nam to na łopatki i będzie to szło w zupełnie innym kierunku no i zobaczymy jak to będzie dalej poprowadzone. Nadal bardzo podobał mi się wątek Majka, tego ochroniarza, który w Better Call Saul jest y, współpracownikiem właśnie Sola, czyli Jimmy'ego, głównego bohatera tego serialu. To jest sprowadzone naprawdę bardzo fajnie i to zaczyna się łączyć z całym wątkiem kartelu i przemytu narkotyków i w tym sezonie ten przemyt narkotyków wychodzi bardzo mocno na pierwszy plan i mamy właśnie Gustawa Fringa i Los Polos Hermanos, tego nie było jeszcze do tej pory w Better Call Saul. No, nie wiem na ile tutaj właśnie działa sentyment, bo bardzo możliwe, tak jak zacząłem ten, ten monolog o tym serialu, że gdyby nie było Breaking Bad, no to to nazwisko i ta nazwa i, i to miejsce nic by dla nas nie znaczyło, więc to też trzeba zapamiętać jednak, że Betre Korshol buduje na, już na mocnych fundamentach, ale Umie to wykorzystać, wie jak to zrobić, żeby to nadal było świetne. I ten wątek narkotyków tutaj wychodzi bardzo mocno właśnie na pierwszy plan. Jest Hector Salamanka, jest Nacho Varga, jest właśnie Gustavo Fring, jest cały kartel narkotykowy i wszelkie tam niesnaski pomiędzy nimi. I to są świetne odcinki, to są wielokrotnie tak fajne motywy i, i, i odcinki, które kurczę przecież scena, gdzie Nacho próbuje podłożyć zamienić tabletki Hektora Salamanki, to jest scena, którą się ogląda jak na szpilkach, to jest scena gdzie mamy wyłączoną klimatyzację widzimy jak ten podkapie z tych, z tych bohaterów i czujemy się po prostu dokładnie tak samo, moment gdy on, gdy mu się trzęsą ręce to to się ogląda i normalnie ciężko utrzymać ręce w, w spokoju, gdy on w końcu podmienia te, te narkotyki, to jest w ciszy, a a jest to tak emocjonująca, tak fajnie zrobiona scena, yy, że to się ogląda naprawdę długi wątek jak na szpilkach I, i to jest kapitalne w tym serialu, że czasami teoretycznie przez pół odcinka nic się nie dzieje ale jak się już dzieje, to się dzieje tak, że, że wow, po prostu. No i właśnie to całe, nic się nie dzieje, tu cudzysów Kreśle buduje nam cały ten serial. To jest, to nie jest gnanie i galop do przodu, ale budują nam tutaj takie emocje mimo wszystko, że gdy dochodzi do tych punktów kulminacyjnych, gdy, gdy dany wątek dochodzi do tego momentu, do którego ma dojść, do którego był budowany, to Wtedy dopiero się czuję i, i, i rozumiem, jak, jak kapitalnie to było napisane i jak kapitalnie to było rozegrane. I ja się cholernie cieszę, że będzie czwarty sezon, to ogłoszono kilka dni temu. Nie wyobrażam sobie, żeby ten serial mógł nie mieć trzeciego sezonu. Nie wiem dokładnie jak to tam jest w czasie, ile tam brakuje czasu do, do Breaking Bad, nie wiem kiedy to będą kończyć, chciałbym żeby to jeszcze trwało długo, chociaż ci aktorzy też już nie są pierwszej młodości, jak, jak się ich zobaczy bez charakteryzacji to, to jest dramat, to naprawdę już są dość wiekowi ludzie, więc oni też nie mogą tego ciągnąć w nieskończoność, bo w pewnym momencie to się raczej stanie nienaturalne. Ale bardzo się cieszę, że będzie ten czwarty sezon, to jest tylko 10 odcinków, to się świetnie ogląda właśnie po odcinku tygodniowo. Niestety ja w tym, w tym sezonie większość seriali obejrzałem hurtem i również Better Call Saul musiałem tak oglądać, obejrzałem tam pierwsze chyba trzy odcinki e, tak jak leciały, tak jak pojawiały się w Netflixie. A potem miałem ten swój maraton z Twin Peaksem i przez to, między innymi przez to, musiałem wszystkie inne seriale odpuścić i potem przed finałem Better Call Saul nadrabiałem całość, ale nadrabiając całość to nadal się świetnie oglądało. Kurczę, to jest naprawdę rewelacyjny serial. I na sam koniec mam taką produkcję, o której już powiem króciutko, kilka zdań tylko, mianowicie Emerald City. You're alone in this world. Welcome to your life. Afraid without options. There's no turning back. I protect Oz against threats from without and from within. And you have no business being here. Something tore through the sky. There is talk of magic. <laughs> Serial uh, 10 odcinkowy od NBC. To jest serial oparty, bardzo luźno oparty na książce Czarnoksiężnik z Os. To jest oczywiście przetworzona, całkowicie nowa wersja, taka wariacja tamtej opowieści. Uwspółcześniona, zupełnie inna, ale widzimy tutaj mnóstwo elementów znanych z oryginalnej historii, przedstawionych inaczej. Mnóstwo elementów rozbudowanych, mnóstwo nawiązań i to jest plus. To jest fajne, to jest dobre, ale powinienem zacząć od tego, że to jest przykład serialu, którego ja nie dokończyłem. O takich serialach w zasadzie tylko o jednym takim serialu mówiłem w poprzednich odcinkach moich seriali. W tym sezonie, w tego lata Chyba poruszę więcej takich e, tytułów, gdzieś tam na koniec każdego odcinka zostawię sobie może jeden taki tytuł, no, przy czym no już tych, tych podcastów nie będzie jakoś szalenie dużo, bo teraz na bieżąco omawiałem i już zdecydowaną większość e, seriali z tego sezonu mam omówionych, no, zostały może może dwa podcasty jeszcze do zrobienia eee, natomiast wyjątkowe w tym serialu z mojego punktu widzenia jest to, że ja go obejrzałem prawie w całości bardzo często rezygnuję po jednym, dwóch no, maksymalnie trzech odcinkach tutaj obejrzałem siedem odcinków z dziesięciu i cały czas planowałem do tego serialu wrócić i, i, i cały czas odkładałem omawianie go bo, bo stwierdziłem, że no, na pewno go dokończę ale teraz stwierdziłem, że raczej go nie dokończę, że nie chce mi się tych ostatnich trzech odcinków oglądać Szczególnie, że wiem, że serial został skasowany, a to też jakoś tam wpływa na, na moje ewentualne nadrabianie zaległości. Ja nie mam czegoś takiego jak na przykład yy, Michał Ziaja, który często w komentarzach mówi, że raczej jak zaczyna sezon, to raczej go kończy. Ja czegoś takiego absolutnie nie mam. Jeśli nie chce mi się skończyć albo męczę się przy jakimś serialu, to go nie kończę. I tak jak powiedziałem, zazwyczaj to jest dużo szybsza decyzja. Tutaj jednak na początku bawiłem się całkiem nieźle. Nie wiem dlaczego odłożyłem ten serial, ale nie chce mi się do niego w tej chwili wracać. Jeśli oglądaliście ten serial, to zapraszam do komentarzy. Możecie podzielić się swoimi wrażeniami, możecie powiedzieć, czy te ostatnie trzy odcinki coś zmienią, czy ten finał jest, jest mocny, jest fajny, czy warto nadrobić już, dokończyć ten serial, bo na przykład jego zakończenie jest, jest, jest warte uwagi. Ja powiem tylko tyle, że ten serial był dość szumnie zapowiadany. Był zapowiadany jako taka gra o tron w wersji właśnie Czarnoksiężnika z krainy os. I to oczywiście dość szumne zapowiedzi, które tam trzeba traktować z przymrużeniem oka, ale ostatecznie to trochę takie było, bo pierwszy odcinek zaserwował nam naprawdę duży rozmach i to było zarówno bardzo dobrze dopracowane wizualnie, jak i właśnie rozgrywane na zasadzie spisków, rozgrywek na stołkach, a niekoniecznie na polu bitwy. No ale największym plusem jest właśnie to, co widzimy. To jest naprawdę dobrze zrobione. Jest tutaj dużo różnych postaci z różnych... Raz, frakcji i to się ogląda bardzo dobrze. To wygląda naprawdę bardzo dobrze. W roli Czarnoksiężnika z Krainy Os gra tutaj ten aktor, który grał Kingpina w pierwszym Daredevilu albo on grał również w filmie Jurassic World i tam pewnie wiele innych produkcji, nieważne, nie pamiętam nazwiska. Bardzo dobrze wciela się w tę postać, bardzo fajna postać. Zresztą my tutaj widzimy wydarzenia czasami na zasadzie retrospekcji i tego, co się dzieje w tej magicznej krainie to nie jest tak, że każdy odcinek jest tak zbudowany ale niektóre tak są i na przykład gdy poznajemy ostateczną historię Czarnoksiężnika z Krainy Ost no to właśnie jest to tak pokazane i, i, i widać, że ten aktor gra tutaj tak naprawdę dwie role, że ten Czarnoksiężnik jest zupełnie kimś innym niż ten, który żył w naszym świecie zanim przyszedł do tej krainy. Mamy tutaj cały świat zbudowany dość szczegółowo i, i z dość dużym rozmachem to jest świat, w którym magia jest zakazana w którym kiedyś doszło do pewnych wydarzeń mamy nad, nad, nad tym naszym kryształowym miastem, mamy takie za, zamrożone statuły olbrzymów które atakowały to miasto je cały, czas, cały czas gdzieś się tam widzimy i wszystko rozgrywa się zarówno na tych wielkich stokoch jak i gdzieś tam na tych, wśród tych maluczkich oni też mają swoje historie to, to jest kilka równoległych historii, które są bardzo fajnie poprowadzane, które w pewnym momencie w ten czy inny sposób się ze sobą przeplatają i łączą i kurczę, tak jak o tym mówię, to, to w zasadzie nawet może i bym wrócił do tego serialu. Zobaczymy, jak na nadrobię wszystko z tego sezonu, to pomyślę. Ja nie wiem, czy, czy ja polecam ten serial. No sam w pewnym momencie się z nim rozstałem, czyli chyba raczej nie polecam. Ale kurczę, to nie był zły serial. To się oglądało naprawdę przyjemnie i ja pamiętam, jak zacząłem go oglądać, to miałem coś takiego jak w poprzednim sezonie, gdy oglądałem Kroniki Szanary, że znów nabrałem ochotę na taką czystą magię, znów nabrałem ochotę na takie czyste fantazy I, i, i nawet to zaowocowało tym, że ja sobie kilka książek kupiłem, które teraz leżą na półce i czekałem na swoją kolej, bo, bo czar są trochę, ale jeśli oglądaliście, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja dzisiaj omówiłem dla was to, czy omówiłem, to jest duże słowo. Dzisiaj powiedziałem o swoich odczuciach na temat trzech seriali. Pierwszy no, raczej negatywnie i, i, i raczej mm, z taką nutą zawodu. Drugi ultra pozytywnie, optymistycznie i w ogóle przeszczęśliwy skacze pod niebiosa. A trzeci serial no, to taki, o którym trochę nie wiem co powiedzieć, bo z jednej strony jest okej, okay, z jednej strony jest fajnie i, i, i niby wszystko gra, a z drugiej chyba nie do końca zagrało, bo i ja odpadłem i bardzo duża część widowni odpadła i ostatecznie serial odpadł. No, to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over.